Naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Belon, autor i wykonawca najpopularniejszych ballad turystycznych, lider wolnej grupy Bukowina. W połowie lat 70. byłeś jedną z głównych postaci piosenki studenckiej, przedstawicielem nurtu ballady autorskiej. Jesteś też niemal legendarną postacią w gatunku zwanym piosenką turystyczną. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że ja nie lubię etykiet. A tu już padły dwa hasła, które są etykietami. Piosenka studencka, i piosenka turystyczna. Nie bardzo rozumiem, co znaczą te określenia. Ponieważ, y, z własnego doświadczenia wiem, że śpiałem te same pieśni. Raz byłem piosenkarzem turystycznym, raz piosenkarzem studenckim, raz artystą uprawiającym, y, piosenkę literacką, poezję śpiewaną i tak Także nie trzymajmy się może etykiet. Czy wolna grupa Bukowina jeszcze istnieje? Nie, nie istnieje. To znaczy, trudno powiedzieć, że nie istnieje, bo jeżeli istnieje potrzeba, żeby zaistniała, to y, zawsze zaistnieje. Czy uważasz, że wolna grupa Bukowina odniosła sukces artystyczny w skali kraju? Wydaje mi się, że nie. Y, to znaczy to znaczy sukces artystyczny. Chodzi o sprzedawanie się, o komercję?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 i to jest sukces, który co prawda nie jest wymierny na przykład finansowy, ale jest wymierny w świadomość. Teraz może trudne, a może bardzo proste pytanie. Czym jest dla ciebie pisanie i śpiewanie piosenek? Jest to rzeczywiście trudne dla mnie pytanie, bo co to jest pisanie piosenne? Albo się pisze, albo się nie pisze. To jest ta sprawa, jeżeli się jest w człowieku, to, to dobrze jest to przelać na papier czasami? Czasami nie warto, ale czasami dobrze jest to przelać. Trzeba mieć jakieś wyczucie, czy to jest akurat to, o co chodzi. Wspomniałem na początku o tym, że jesteś niemal legendarną postacią piosenki turystycznej. Bo może porozmawiajmy chwilę o tym właśnie, czym jest piosenka turystyczna. I właśnie dlatego powiedziałem o tej etykiecie znowu. Ja nie lubię naklejek. W momencie, gdy używając Twojej terminologii,